Witajcie w 37. odcinku Ośmiu Gatek. Dzisiaj porozmawiamy o liniach papilarnych, czyli czy są linią bezpieczeństwa. Później będzie o atakach Zero Day, a na sam koniec o sprzedaży ostatniego z listów z pokładu Titanica. Audycja będzie zawierała lokowaną audycję podcastową. Zaczynajmy! Mm -mm. Odciski palców. Chyba nie ma nic bardziej prywatnego, no bo w sumie tak, mamy telefon, mówi się, że jest on prywatny, w sensie, że danego właściciela, ale tak naprawdę do rąk jesteśmy bardziej przywiązani niż do telefonu. Nowoczesne smartfony coraz częściej z nich korzystają jako dostępu do swojej zawartości. Tak na przykład mamy Samsunga Galaxy S5, o którym było w ośmiu gadkach, który da się odblokować właśnie za pomocą odcisków palców. Tak samo mamy iPhone'a 5S, który działa na tej samej zasadzie. Oczywiście w przypadku Galaxy S5 jest dodatkowy minus, ponieważ jest aplikacja Paypal do płatności internetowych, która właśnie za pomocą tego czytnika może blokować dostęp do swojego konta. Co w tym złego? Badacze Security Research Labs zademonstrowali, jak łatwo oszukać wbudowany w Samsunga Czytnik. Jeden z nich nawet powiedział coś takiego. Spodziewałem się, że nam uda się, ale miałem nadzieję, że jednak będzie to przynajmniej małym wyzwaniem. No to chyba mówi samo za siebie. Badacze wykorzystali do stworzenia wiernej kopii klej do drewna, masę z tego skleju sporządzoną i zczytując, czyli po prostu przykładając odcisk palca, a później ten papierek z tą masą do czytnika w tym telefonie Udawało im się odblokować właśnie ten telefon. No, mamy w niektórych krajach w ogóle, bardzo często przy wyborach w krajach afrykańskich, potwierdza się własną tożsamość, czy nawet przy wydawaniu dowodów, właśnie odciskiem palców. I tak naprawdę rząd ma dostęp do naszego telefonu. Teraz okazuje się, że mogą mieć hakerzy, bo jest bardzo łatwo zhakować w ten sposób telefon, no a nawet, powiedzmy, osoby w naszym otoczeniu. Sam Paypal chwalił się właśnie taką funkcjonalnością, ale zapewnia, że będzie badał ten problem. Ale żeby nie pluć tutaj na Samsunga, złamano też iPhone'owy czytnik właśnie odcisków palców, czyli tak zwane Touch ID, 7 miesięcy temu, kiedy ten telefon wszedł na rynek. Więc powiem tak, i tu jest problem. Korzystasz z Internet Explorera? Nie chcę tutaj naciskać na ciebie, co ta przeglądarka ma, czego nie ma, jak szybko działa, bo to nie o to chodzi, tylko jesteś zagrożony. Czemu? Trwają ataki Zero Day, które właśnie wymierzone są w lukę Internet Explorera i narażają komputer na atak hakerów. Sam ślad ataków wykryli badacze z FireEye, czyli te ataki muszą trwać już jakiś czas i na razie sam Microsoft nie ma żadnej poprawki nic z tym rzeczy. Po prostu nie wykryto w jaki sposób można się przed tym zabezpieczyć. Jest to oparte na flashu. Flash właśnie słynie z tego, że jest nazwany niebezpiecznym. No więc jeżeli używacie Internet Explorera w najbliższym czasie, w najbliższym czasie teraz jak to słuchacie, zainstalujcie jakąś inną przeglądarkę: Chrome, Operę, Mozille. Cokolwiek, a Internet Explorer odłóżcie przynajmniej na pewien czas. Zanim zaczniemy ostatnią ciekawostkę informacji na dziś, muszę Wam powiedzieć, szczególnie dla tych osób, które interesują się filmem kinem, o ciekawym podcaście, którego znajdziecie na iTunesie i ogólnie w internecie. Kino -nisza to jest podcast, w którym prowadząc opowiada o różnych ciekawych filmach nietuzinkowych, nie tych takich które są na wielkim ekranie, w ciekawy sposób i możemy dowiedzieć się czegoś niezwykłego. A teraz wracamy do audycji. W Anglii wylicytowano ostatni list napisany na Titaniku w ten feralny dzień za 119 tysięcy funtów. Jest to w przybliżeniu około 608 tysięcy polskich złotych. Autorką tego listu jest pasażerka drugiej klasy Esther Hart, która właśnie 14 kwietnia 1912 roku napisała coś takiego. Marynarze mówią, że do tej pory rejs przebiegał wspaniale. W tym samym liście skarżyła się na chorobę morską, wiatr oraz chłód. A w dole, czyli w postscriptum, jej siedmioletnia córka Ewa przekazała adresatom pozdrowienia oraz ucałowania. Sam list nie doszedł do adresata, przechowywał go mąż, czyli Benjamin Hart i przekazał żonie i córce, kiedy Titanik uderzył na Atlantyku w górę lodową. Ester i Ewa znalazły się w 700 osobach, którym udało się przeżyć ten wypadek. Prowadzący tą licytację w Devizes w zachodniej Anglii, Andrew Aldridge powiedział, że odręczna notatka, ten list, trafił właśnie w ręce anonimowego kupca, który nawet nie licytował ją na miejscu jakoś w ten sposób, tylko wylicytował ją przez telefon. Suma przewyższyła oczekiwania, ta rodzina nie spodziewała się aż takiej kwoty, a według domu aukcyjnego Henry Aldridge and Son, to była rekordowa kwota, za jaką udało się sprzedać jakikolwiek list ze słynnego transatlantyku. I to na tyle w 37. odcinku Ośmiu Gatek. Dzięki za dziś i jutro pamiętajcie, ostatnia audycja przed długim weekendem. Trzymajcie się.